Mam na imię Chila, znajomi nazywają mnie ze wspólnoty CES, jestem alkoholiczką. E, dziękuję za zaproszenie. E, powiem szczerze, że dawno nie dawałam spikerki. jakoś tak czuję trochę gdzieś. Jakby, i, I trochę też e, mam trudności z sugestiami, które powinnam wykonywać w ostatnim czasie. I, Ale to po coś jest. Ja już taką miałam spikerkę jedną, gdzie zastanawiałam się co ja powiem o dziesiątym kroku i jedenastym i na warsztatach jakiś i, i okazało się, że, że pomogłam komuś e, mówiąc prawdę, po prostu dzieląc się doświadczeniem, że e, no, słabo mi idzie ten dziesiąty krok na, na tamtym czas nie? i jedenasty, no i, i, i poszło, widocznie to też jest potrzebne, żeby nie tylko mówić o tych super rzeczach, że jak to jest fajnie, bo ja zrobiłam program, przyszłam przez program, tylko co dalej, tak czy ja go stosuję i czy jest on w moich codziennych poczynaniach. Ja może najpierw mówię modlitwę o nowe doświadczenie, zawsze ją mówię na swoich spikerkach. pozwólcie, Boże odsuń na bok wszystko co wiem o Tobie, wszystko co wiem o sobie, wszystko co wiem o mojej chorobie, po to, abym doświadczyła nowego doświadczenia w Tobie, nowego doświadczenia w sobie, nowego doświadczenia z innymi, a przede wszystkim nowego doświadczenia na mojej nowej drodze życia. Dla nowicjuszy powiedziałam Bóg, dla mnie jest to Bóg, moja siła wyższa, a dla każdego, tak jak on ją, jakkolwiek ją pojmuje lub jej jeszcze nie pojmuje, tak? E, no dobrze, krok ósmy. Powiem szczerze, że zastanawiałam się bardzo, <śmiech> może też powiem o sobie tak chwilę tylko, że nie piję 15 lat, w programie jestem od 8, bez programu, umierałam, jak ja to mówię, na żywca, bez alkoholu. Nie radziłam sobie zupełnie ze, ze sobą, ze swoim życiem i myślałam, że to jest problem tego, że kiedyś myślałam, że alkohol no to alkoholist to jest odstawienie, czy znaczy picie nadmierne alkoholu, ale jak później się okazało, że odstawiam butelkę, dalej jest nie tak, sam tak samo, jak było, a nawet gorzej. No to, no, to, no to szukałam pomocy, nie i program uratował mi życie i właśnie te kroki, e, zrobienie go ze sponsorem i e, zobaczyłam, dlaczego ja musiałam pić, tak, bo, bo musiałam, po prostu musiałam. E, e, I to mi pomogło też, e, nie tylko e, dostałam nowe życie. tak, Ja to mówię, że. Dostałam, jestem 15-letnią dziewczynką, ale już dorosłą kobietą, nie? I, I i się śmieję, że 15 lat mam, ale jestem bardziej dojrzała chyba emocjonalnie niż, niż byłam, kiedy, kiedy piłam tak i kiedy byłam. No, dużo bardziej jest, jestem dojrzała, tak, dzięki temu programowi. No i o tym kroku ósmym, nie? Powiem tak. Myślałam, co powiem, ale ja, ja, ja zazwyczaj nie układam sobie spikerek i wiem dzisiaj, że to Bóg decyduje, ta moja siła wyższa, co ja mam dzisiaj komu powiedzieć, bo ja nie wiem, kto tam jest po drugiej stronie i czego potrzebuję, ale zazwyczaj to jest tak, że idzie to po prostu z mojego doświadczenia i to, co Bóg chciałby przekazać, żeby inni mogli też zdrowieć, tak, i żeby zaczerpnęli czegoś z mojego doświadczenia na mnie krok ja robiłam program trzy razy nie z powodu zapicia, nie z powodu jakiegoś tam innego odejścia ze wspólnoty, ale odejścia od różnych sugestii, od niestosowania tego programu tak naprawdę za na 100%, tak? i za każdym razem też czegoś mi brakowało, czegoś coraz więcej chciałam i to był taki u mnie etap rozwoju, że ja po prostu jak od jednej sponsorki, na no, mojego towarz też taka była, że ja chciałam i, i robiłam zawsze na 100% ten program ze sponsorem, ale mój, mój jakby rozwój emocjonalny i duchowy był jeszcze za mało otwarty na pewne przy, przyjęcie pewnych rzeczy i ja jakby za każdym razem się otwierałam, tak, coraz bardziej, coraz bardziej i coraz więcej chciałam tej duchowości, tak? Nie religijności, a duchowości. Bardzo chciałam znaleźć swoją siłę wyższą. I dopiero na drugim programie tak się otworzyłam poprze, poprzez medytację i taką naprawdę modlitwę i, i odnalazłam swoją siłę wyższą, tak? Nie taką, jak ją kiedyś tam widziałam, byłam nauczona i tylko taką własną, swoją e, siłę wyższą. I, I trzy razy robiłam program, więc trzy razy <laughs> robiłam ósmy krok. I przechodziłam przez niego. <tryk> A dlaczego musiałam przechodzić? Bo zawsze na tej liście ktoś dochodził, tak? Albo dochodził, albo po prostu pojawiał się ponownie, ponieważ musiałam zrobić dziewiątkę, której nie, nie zrobiłam z tą osobą, którą wpisałam na listę, tak? Więc siłą rzeczy musiała ta osoba wrócić na tą listę. Osoby, z które jakby zadośćuczyniłam im, już nie wracały na tą listę. Chociaż czasami gdzieś mi tam jeszcze się działo to bardzo mocno, że kogoś skrzywdziłam i rozmawialiśmy czy ze sponsorką, czy ze sponsorem, że co z tym problemem zrobić. Tak. I często było tak, że musiałam zostawić daną osobę już drugi raz, nie było sensu iść i nie był to czas. Dzisiaj już wiem też, że. Że, że osoby skrzywdzone przeze mnie, e, to nie ja decyduję, kiedy mam im zadośćuczynić, dość Często jest tak, że to moja siła wyższa wybiera momenty najbardziej odpowiednie. E, lista osób skrzywdzonych, wiecie co, ja może powiem, skąd ona się wzięła, tak? E, to nie było tak, że ja usiadłam do tego ósmego kroku i sobie tak po prostu wypisałam. Ja musiałam najpierw zrobić pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, tak? I, i najistotniejszy właściwie na, na, może. Wszystkie są istotne, tylko ten czwarty i piąty był mi bardzo pomocny w tym, żebym mogła napisać tą listę osób skrzywdzonych. Tak? I jakby e, i dopiero jak zobaczyłam e, twoje wady, to co ja wyczyniałam w swoim życiu i pisałam to wszystko, tak? czyli listę, e, o, e, uraz e, później, e, tabele, <śmiech> przepraszam, seksu, i te wszystkie rzeczy, które wyczyniałam, no to dopiero wtedy, e, dopiero wtedy zobaczyłam, ile ja osób, e, jak ja to mówię, potrąciłam dosyć mocno po drodze w swoim życiu. Nie? E, powiem Wam też, że było bardzo dużo osób na tej liście, już e, z czasu, kiedy ja mhm. e, przestałam e, pić, to był dopiero hardcore. To był hardcore, bo jak ja piłam, to ja chyba byłam dwa razy lepsza, trzy razy, nie wiem, sto razy lepsza, niż jak przestałam pić. Nie? Jedną z takich osób, które skrzywdziłam, była moja córka. Mam córkę, 27 lat, i syna, 30, prawie 3. I, i, i, I tą córkę tak pokrzywdziłam, bo ona tu ze mną mieszkała, i ta, ta moja chorobania po prostu tak pracowała, że. że, że i nie miałam, nie miałam wtedy programu, tak? Dopiero zaczynałam ten program i, i ona się tam znalazła ja zobaczyłam <śmiech> dopiero, <śmiech> przepraszam, co ja zrobiłam tej dziewczynie na, na trzeźwo. Nie po pijaku, tylko na trzeźwo. I, I dopiero ten czwarty, piąty krok, kiedy w piątym kroku wyznawałam Bogu e, sponsorce i, i samej sobie wyznawałam też poprzez to pisanie E, tych wszystkich wyczynów, które ja tam porobiłam w swoim życiu, zobaczyłam ile ja ludzi skrzywdziłam, nie? i tam była naprawdę, ja już nie pamiętam ile, bo ja nie liczyłam i dla mnie to było w ogóle nieistotne, bo, bo wiem, że tak były takie czasy, a ile miałaś uraz, a ile miałaś tego o, to to u ciebie by było słaba. ile osób skrzywdzonych, ja teraz trochę się śmieję z tego, ale, ale, ale tak było, nie, ja, ja nie patrzyłam ile ja mam tych uraz, ile mam tych osób skrzywdzonych, tylko zastanawiałam się nad tym co doprowadziło do tego, że, że ja miałam tyle ludzi na tej liście, nie. I też takie było dla mnie istotne, co ja zrobię z ludźmi czy instytucjami, bo to tutaj nie są tylko ludzie instytucje, nie tylko ludzie, ale są to instytucje, tak różne różne no różne instytucje oprócz tych ludzi, tak, których gdzieś tam nie wiem, urzędy skarbowe akurat ja nie miałam w urzędzie skarbowym, ale gdzieś tam jakieś finansowe rzeczy. I zastanawiałam się, co z tymi osobami, które mi nie wyszły w czwartym, bo dużo osób pyta też o to, i moje podopieczne też pytały, co z tymi osobami, które nie wyszły tak, z tych tabel z tabel lęków no lęki to mnie dotyczyły tak, ale z, nie wyszły z tabel, e, uraz i z tabeli seksu nie wyszły mi te osoby no to musiałam je po prostu <coughs> dopisać tak, ale w trakcie pracy na programie mi się otwierały te wszystkie e, osoby, których tam nie było tak, jakieś nieuczciwości jakieś e, zranienia e, tych osób i musiałam je po prostu powpisywać i było tego dosyć dużo i, i, i, i powiem Wam, że, że mi pisaniu ósmego kroku e, nie, przy, nie przyszło trudno, w sensie wypisania tych osób, ale było mi ciężko pisać, bo już miałam świadomość tego, co ja wyczyniłam, nie? co ja tym ludziom porobiłam i za każdym razem, kiedy pisałam, a robiłam to trzykrotnie, to po prostu moja świadomość była coraz mocniejsza i coraz bardziej uświadamiała, otwierało się mi jakby tak i umysł i serce i moj, mój, moja dusza, że, że, że jak można było, jak, jakim ja byłam człowiekiem nie? że, że, że e, tak potrafiłam ludzi krzywdzić nie? I, i, i skąd to się brało nie? i skąd to się brało, to też mi pokazał czwarty, piąty krok i później też dałam sobie sprawę że ja po prostu musiałam zapić dalej, dalej, dalej, ponieważ po prostu nie byłam w stanie udźwignąć pewnych rzeczy, które się wokół mnie działy. Już nie mówię o tych różnych nieuczciwościach i tak dalej, tylko właśnie o tych zranieniach tych ludzi. I tam też były te wszystkie nieuczciwości mojej, i, i, i ja, wiecie, ja byłam strasznie, strasznym, straszną kobietą, bo ja słowem potrafiłam mi wzrokiem zabijać, nie? Ja, ja nie musiałam utrzywać przemocy, żeby kogoś po prostu wdeptać w ziemię, nie? Więc jakby ten ósmy krok podczas pisania, nawet jak dobrze pamiętam, to chyba za pierwszym razem to gdzieś mi te łzy lecie, poleciały, nie? I, I za każdym razem było mi y, niefajnie, nie? Y, y, bo pierwszym razem, jak pamiętam, jak robiłam, wypisywałam tych ludzi, to było trochę tak na zasadzie, że Bardziej się przejmowałam, nie tą rolą wypisania i skupienia na tym, że co ja tym ludziom zrobiłam, żebym miała świadomość, czym ja idę z tym dziewiątym krokiem, tylko bardziej się już martwiłam o ten dziewiąty krok, Jezu jak ja go zrobię, oczywiście jak to ja mówię, żeby było najłatwiej mi pójść i zrobić go z osobami bliskimi, nie? bo one mnie nigdy nie odrzucały z powodu mojego picia i dla mnie jakby, dlaczego no mówię o tym też dziewiątkę poruszam, dziewiąty krok, bo dla mnie one są tak integralne, że je bardzo trudno jest rozdzielić, tak właśnie się zastanawiałam, jak to ruszyć, żeby nie ruszyć dziewiątki, ale ja tego się nie da e, e, nie powiedzieć, tak, no bo po to robię ten ósmy krok, żebym ja miała gotowość i muszę mieć tą gotowość, bo jak ja tylko wypiszę tych ludzi, nie zdam sobie sprawy z tego, tylko wypiszę i, i, i ruszę, na ura, żeby zrobić dziewiątki, to nie ma sensu, to nie ma sensu, ja muszę to poczuć. Ja muszę poczuć, mimo że, mówię, pierwszym razem jak robiłam to, ja tego do końca nie potrafiłam, nie, nie, ja czułam na pewno, ale taki bardziej chyba, miałam takie użalanie się, że, że tym dzieciom tak zrobiłam, i że byłam taka nieuczciwa i w ogóle, ja, ja dopiero później zaczęłam to naprawdę czuć i rozumieć, im głębiej wchodziłam w program, im, i, i właśnie y, robiłam go później z jedną sponsorką, ten pierwszy taki robiłam w, w formie pisanej, wszystko pisane, czytanie i tak dalej, drugi już robiłam troszkę inaczej, trzeci też, to mi pomogło rozwinąć e, jakby e, jakby, e, jakby ten, tą moją duchowość, to poczucie, tak, ja musiałam też odnaleźć moją siłę wyższą, żebym mogła e, poczuć to, bo ja bez tej siły wyższej tylko nauczona tego karcącego Boga, to nie byłam w stanie y, y, y, zobaczyć tego wszystkiego. Nie? Dopiero kiedy ja miałam dobrą relację z siłą wyższą, ona mi pozwoliła zobaczyć, co ja wyczyniałam. Ja pamiętam taką spikerkę, amerykanka się wypowiadała, też tutaj gdzieś na online, <śmiech> chyba na pracy z innymi. I ona powiedziała coś takiego i ja wtedy poczułam znowu ten ósmy krok. Powiedziała, że ona dzisiaj jest wdzięczna, że jej córka pozwoliła jej zaistnieć z powrotem w życiu, że ona łaskę dostała. I ja wtedy pamiętam, że i zdarza mi się to, teraz ostatnio nie, ale ja zawsze to pamiętam i mojej córce zaczęłam mówić, że dziękuję jej za to, że ona mnie wpuściła do swojego życia, że ja mogę być, bo ja byłam okrutna dla niej, jak mam już bez alkoholu. Po prostu tego się nie da opisać. To jest dla mnie łaska. Ja jej to powiedziałam. Ilona, to jest łaska dla mnie, że ja mogę być twoją mamą. Ale ja to musiałam poczuć. Ja musiałam usłyszeć, poczuć własnym sercem, nie? I ten ósmy krok jest bardzo ważny, mimo że on tak króciutko jest tylko opisany, bo co tam pisać. Nas do tego, mnie do tego ósmego kroku przygotował czwarty, piąty, tak, e, później e, ta gotowość, tak, czy ja jestem w stanie oddać Bogu swoje wady, bo jeżeli ja ich nie oddam, to ja nie jestem w stanie też zobaczyć, co ja zrobiłam tym ludziom, tak? Oczywiście wszystkich ja próbowałam e, oddać, ale to jest proces. To jest proces. Ja do dzisiaj nie wszystkie mam zabrane, jedne są słabsze, jedne są silniejsze, ale ja dzisiaj wiem, że ja muszę robić odwrotnie niż robiłam do, do tej pory. E, czyli jeśli byłam tam złodziejem, to muszę przestać kraść, jeśli byłam e, zdradzałam, to mam przestać zdradzać, bo inaczej ja nie poczuję, ja naprawdę nie poczuję ślity. I właśnie to jest tak pięknie poukładane jest ten program, szósty, siódmy, tak, który szykuje nas do kolejnego kroku. Bez tego ósmego przecież nie poszłabym robić dziewiątego, tak, no bo jak? Tak z czapy? To ja już tak działałam e, w swoim życiu, że, że szłam i mówiłam przepraszam e, i moje przepraszam było po prostu wywalone w kosmos, bo to nie było, to tylko słowo było, ale nie było w nim ani trochę żalu tak, za to, co, co, co zrobiłam, więc jakby e, bardzo istotne jest to, żeby, żeby poczuć ten ósmy krok. Nie, nie, nie tylko, że ja mechanicznie wypiszę, tylko ważne jest, żebym się nad tą każdą osobą poczuła ją, nie? co ja zrobiłam. I dla mnie, zobaczcie, wypisałam osoby i niby zdawałam sobie sprawę, co tym ludziom zrobiłam, ale wiecie, kiedy jeszcze tutaj poruszę dziewiąty krok, poczułam raz naprawdę tak bardzo mocno, kiedy musiałam dziewiąty krok zrobić, i zawsze myślałam, że już nie dam rady z tą dziewczyną zrobić. I przed Bożym Narodzeniem, między półkami, pepko ciasno, tam była jak nie wiem, usłyszałam głos przepraszam, ktoś chciał przejść. I musiałam zrobić tą dziewiątkę, bo ona tylko tam chciała, tak? Nigdzie nie. Nie chciała wyjść, nie nic, tylko ja ją zapytałam, bo w sensie, co ja chcę, nie? I ja mówię, i powiedziałam, co ja chcę. I zobaczcie, jak ja wyszłam z tego pepko, to ja dopiero zobaczyłam, szłam drogą, i ja po prostu czułam, aż mi pulsowało wszystko, mówię rany, mówię, co ja jej zrobię, bo ona mi powiedziała, jak ona się czuła, jakie dzieci się czuły, i, i ja wtedy mówię, rany, ja przy tej ósem, ósmym kroku, kiedy ją wypisywałam, nawet chyba na tyle nie zdawałam sprawy, nie? E, mimo, że wiedziałam, że to było bardzo złe i wiedziałam, że zrobiłam okropną rzecz tej e, osobie i jej dzieciom. I, I dopiero wychodząc stamtąd szłam drogą i sobie myślałam, e, dopiero czułam, pulsowało we mnie, nie? że, że e, Bo ona mi po prostu jeszcze to uświadomiła, tak? Czyli ten ósmy krok jest bardzo ważny, żeby dla mnie, żeby wejść do dziewiątego i żeby e, tak naprawdę poczuć tę obietnicę kroku dziewiątego i, i, i, i zacząć nowe życie, nie? bo tam się dopiero właśnie zaczyna, tam się zaczyna nowe życie. Kiedy ja już jestem e, to nie chodzi o to uwolnienie, to też, bo ja czułam się uwolniona od tych wszystkich moich brudów. E, ale, ale chodzi o to, żeby poczuć e, co tym ludziom porobiłam i że jak ja, ja co, do czego doprowadziły moje wady charakteru, nie, jakby nie, nie, nie, żeby to też nie zabrzmiało, że jaka ja podła i się obwiniam i tak, po prostu no taka się urodziłam. Taka, ja, ja mam wrażenie, że ja, ja od zawsze byłam alkoholiczką, od dzieciństwa, nie, i chociaż czasami się zastanawiam, ale jak to byłam zawsze alkoholiczką, no byłam, bo to tak naprawdę nie moje picie nie, nie alkohol był moją chorobą, jakby to był efekt końcowy mojej choroby. Moją chorobą byłam ja sama dla siebie, nie i dla całego świata, bo, bo ja miałam w środku. Nie, nie, nie, nie, zawsze niepoukładane, zawsze miałam ten nieprzystosowanie do życia, zawsze byłam inna, odczepiona od tej rzeczywistości, nawet jako dziecko. I tak to wyglądał u mnie ósmy krok, także to był proces tutaj mówiła przyjaciółka, która mnie zaprosiła o tej ósmej tradycji, powiem szczerze, że ja tak mało, znaczy ja wiem, znam tradycję, ale jakby mało mówię i mało miałam, nigdy nie miałam właściwie spikerki z tradycji, ale samo to, że znaczy znam ósmą tradycję i powiem tylko tyle, że dla mnie ona jest bardzo prosta w przekazie, tak? Mówimy o tej nieprofesjonalności, czyli mówimy o tym, że, że, że, że, że, nie może, że mamy pozostać nieprofesjonalni, tak, że nie zatrudniamy osób profesjonalnych, chyba, że jest to konieczne, że, że e, jesteśmy niezależni, tak, e, i, i jakby dla mnie to jest jasne, bo, bo dla mnie e, tak naprawdę ja niezależności się nauczyłam we wspólnocie, nie, i, e, i dla mnie to jest takie, mm, Ostatnio mieliśmy, o właśnie, mieliśmy tak na mitingu, na którym mam służbę skarbnika tu w Warszawie, mieliśmy dylemat, czy zatrudnić, bo mamy miting z opieką dla dzieci, nie? I po prostu mało osób się skłasza tej służby i kobiety, które przychodzą z dziećmi, nie mogą uczestniczyć w tym mitingu, tak, żeby po prostu te dzieci miały opiekę. I też był taki um, dylemat, czy zatrudnić kogoś z zewnątrz, nie? Gdzieś tam we mnie we mnie się budzi jakoś, ta, ja taka jestem strasznie pazerna na tą niezależność, żeby do tej wspólnoty nikt nie dokładał jakichś swoich tam e, e, rzeczy, tak, żeby jakby, żebyśmy, żeby to nie było tak zrozumiane, że, że egoistycznie, tylko żeby nam nie popsuł tej niezależności. tak? No, Ale wiem, że, że musimy e, czasami zatrudnić kogoś i czasami wiem, że szukamy wśród alkoholików, jest to ok, płacimy im za to, tak? bo po prostu ktoś musi robić rzeczy, których e, no, e, inni nie potrafią, tak? chociażby czy jakaś księgowość, czy, czy, czy cokolwiek innego. E, e, I wiem, że jesteśmy, jakby szukamy też wśród swoich, ale, ale myślę, że jeżeli no nie mamy, no to musimy kogoś zatrudnić, tak, i dla mnie to jest jasne, bo ta wspólnota musi po prostu trwać, musi się to dla mnie, uważam, że, że kręcić, tak, i, i jakby, jakby to jest dla mnie jasne, ale oczywiście dla mnie też ta ósma tradycja mówi o tym, że nie wolno nam na pewno sprzedawać w sensie programu, czyli przekazywać tego programu i to jest dla mnie najistotniejszy punkt tej ósmej tradycji, przekazywać programu za pieniądze. Tak jak mówię, dostałam to za darmo zupełnie, ktoś mi poświęcił swój czas, cenny czas, który mógł spędzić w kinie, nie wiem, z bliską osobą, z dziećmi, i ja muszę zrobić to samo, ja nawet nie mówię, że, że, że powinnam, ja, ja muszę to zrobić, tak, bo, bo po prostu e, jakby to jest dla, ta moja wdzięczność za to, że, że, że e, dostałam to też za darmo, nie? i dla mnie to jest jasne, ta, ta ósma tradycja, że tam gdzie musimy zatrudniać osoby i płacić im, no to zatrudniamy, tam gdzie nie, to staramy się korzystać z naszych jakichś tam możliwości, tak, i wiem, że dużo osób jakby wspiera te działania, ale, ale myślę, że jeżeli jest to praca, poza jakaś nawet, nie wiem, 8-4 godzinna czy coś, no to ludzie muszą być za to wynagradzani, bo nie jest to związane jakby z programem, tak, z przekazywaniem programu, tylko jest to służba jakaś, w sensie służba nie służba, tylko praca. Więc dla mnie to, ta ósma tradycja tak, tak wygląda i jest dla mnie bardzo jasna. Tak? No i to chyba tyle, jeżeli macie jakieś pytania, bo ja, ja dużo mogłam jakby nie powiedzieć z tego, co, co, czego doświadczyłam, to bardzo zachęcam i chętnie udzielę Wam jakiś tam odpowiedzi z mojego własnego doświadczenia i bardzo dziękuję.